To co? Przeczytajmy kilka wierszy z tej tutaj modlitwy Dawida w 22 rozdziale drugiej Księgi Samuela. Jest to taka modlitwa, w której Dawid jakby w już swojego życia modli się i w tej modlitwie zawiera wiele różnych elementów dotyczących jego osobistych doświadczeń. Można by powiedzieć, że jest to taka modlitwa, której słuchający mogą jednocześnie usłyszeć Jego świadectwo. Jakkolwiek Dawid tutaj w tej modlitwie posługuje się taką rozbudowaną symboliką i całą masą porównań, które odzwierciedlają Jego artystyczną duszę. Zaczyna tą, modlitwą, zobacz, zaczyna tą modlitwę, yy, zwróćmy uwagę, jak wieloma różnymi porównaniami i jak tutaj w tych słowach próbuje oddać, kim dla Niego jest Bóg. Mówi, Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Jak słuchacie tych słów, to jak jak, jak na podstawie już tych słów możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało życie Dawida jeśli on Boga postrzega w kategoriach schronienia, tarczy twierdzy ucieczki to już te słowa mówią mi, że Dawid był człowiekiem, który miał ciągłe ataki był ciągle w jakiś sposób w miejscu, w którym chciał gdzieś uciec, gdzieś się schronić, gdzieś się schować, za czymś się stwierdził. I Boga postrzegał jako taki krzakotwierdza, do której mógł uciec i czuć się bezpiecznie. Boga postrzegał jako tarczę, za którą mógł się schować i, i te strzały przeciwnika go nie dosięgły. Zastaniam się, jak my się modlimy jakich słów używamy i czy te słowa, których używamy w odniesieniu do Boga odzwierciedlają faktycznie to, kim Bóg dla nas jest. Jak próbowałem tak zatrzymać się i zastanowić się, to właściwie wydaje mi się, że w tych wszystkich słowach Dawid mówi o tym samym cały czas. Używa tych przeróżnych określeń, aby oddać tą jego wdzięczność za to, że ma takie schronienie, ma taką ucieczkę z Bogu jakich słów używamy jak my zwracamy się do naszego Boga oczywiście mamy takie swoje standardowe chrześcijańskie określenia na Boga Taka? Ojcze Panie i może wielu z nas nie wychodzi w ogóle poza te stwierdzenia może po prostu zawsze nimi się posługujemy. nie chcę powiedzieć że jest złe ale Dawid ewidentnie, kiedy, kiedy modlił się, kiedy tworzył te psalmy, kiedy śpiewał, widać było, że w nich starał się wyrazić coś z tego, co osobiście z Bogiem przeżywa i coś, czym, czym Bóg dla niego osobiście jest w jego życiu, jak on osobiście Boga doświadcza. W następnych wierszach mówi, uwielbionego wzywam Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich Ogarnęły mnie fale śmierci Nurty groźne przeraziły mnie Więzy grobu spętały mnie Pochwyciły mnie sidła śmierci Gdy jestem w niedoli Wzywam Pana I Boga mojego wzywam A On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego i wołanie moje dociera do uszu jego. A więc widzimy ten, ten, ten jego początek tej pieśni uwielbienia. To jest dziękczynienie za ratunek. A jeszcze tylko jedna rzecz, którą tutaj y, pominąłem. Y, jak rozumiecie to wyrażenie? Rogiem zbawienia mojego. Co, co to jest? Tarcza, warownia, no to wszyscy, skała, opoka. to to rozumiemy, prawda? To takie czytelne. Ale Bóg jest rogiem mojego zbawienia? Co to jest? Proszę? Aha, czyli Bóg takim rogiem byka wielkim, żeby nas bronić, tak? właśnie to ciekawe, prawda? Jakbyśmy zaczęli tak tutaj rozważać, jak tam gdzieś w Biblii ten, to słowo róg występuje, no różne ciekawe skojarzenia tutaj moglibyśmy ściągnąć. To słowo róg generalnie oznaczało siłę. I dlatego właśnie, że zwierzęta mają te rogi one tymi rogami atakują i w ten sposób ta ich siła jest jakby skumulowana w tym rogu, który uderza przeciwnika, to to słowo nabrało takiego znaczenia moc i siła w których koncentruje się cała możliwość zwierzęcia, a tutaj oczywiście mamy przenośnie, czyli jakby to przełożyć na współczesny język, to powiedzielibyśmy, Bóg jest mocą mojego zbawienia, On jest siłą mojego zbawienia. To znaczy, że moje zbawienie jest wynikiem jego działania, jego siły to on jest tym, który to zbawienie umożliwia dzięki jego sile moje zbawienie jest możliwe ja nie mogę sam się zbawić, Dawid mówi tutaj ale Bóg w swojej mocy mnie zbawia i to jest ciekawe, bo w sumie śpiewamy tą pieśnię raz, prawda? taką zbudowaną na tych słowach i tak śpiewamy Pan rogiem mojego zbawienia. Ciekawe, co my rozumiemy. Tak? Ciekawe jest, jak czasami wypowiadamy jakieś słowa, czy śpiewamy i w zasadzie nie zatrzymamy się nawet, żeby zastanowić się, co się za nimi, nimi kryje. Nie dociekamy tego. I jeszcze tylko kilka wierszy, w których jest to odzwierciedlenie tej poetyckiej duszy Dawida który pokazuje w taki, taki bardzo plastyczny sposób jak Bóg przychodzi mu z pomocą jak Bóg odpowiada na to jego wołanie od wiersza ósmego poruszyła i zatrzęsła się ziemia podwaliny nieba zadrżały zachwiały się, gdyż rozgniewał się na mnie Dym wystąpił z nozdrzy Jego, a ogień z ust Jego pożera. Węgle rozżarzone zapalają się od Niego. Pochylił niebiosa i stąpił. Mrok jest pod stopami Jego. Dosiadł cheruba i wzleciał. I ukazał się na skrzydłach wiatru. Rozpoczył ciemność wokół siebie, jakby szałas. Ciemne wody i gęste obłoki. Od blasku, który z niego pije, zapłonęły węgle rozżarzone. Pan zagrzmiał z nieba, najwyższy wydał głos siebie. Wypuścił strzały i rozrzucił je, błyskawice i pognał je. Wtedy ukazały się głębiny morza, odsłoniły się podwaliny ziemi od groźnego łajania pana. Podmuchu z nozdrzy jego. Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie, wyciągnął mnie z toni wielkiej. Wyrwał mnie, mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, tym, którzy mnie nienawidzą, choć są mocniejsi ode mnie. Ja tak się nie umiem mówić i tak się nie modlę. I nie zachęcam Was czytając te słowa do takiego poetyckiego wysiłku, którym teraz my będziemy próbowali coś takiego odejść. To po prostu był dar Dawida. I on miał taki dar, że potrafił takim językiem mówić, potrafił takim językiem się modlić. I niewielu jest takich, którzy tak się modlą. I niewielu jest tak, którzy tak potrafią do Boga mówić. Ale to, co porusza mnie w tej całej jego modlitwie, jest ta Jego pasja, żeby to co, to, co gdzieś tam w Jego sercu było, co przeżył z Bogiem, czego doświadczył, żeby to jakoś wylać i ubrać w słowa. Bóg oczywiście wie o wszystkim, co jest w naszych sercach. I wiemy, że Bóg daleko bardziej słucha naszych serc, niż naszych słów. Jakkolwiek jest to Jemu miłe, kiedy próbujemy do niego się modlić, wyrażając to, co jest w naszych sercach i zachęca nas do tego, żebyśmy się modli. zachęca nas do tego, żebyśmy, co? Wylewali przed nim nasze serca. On wie, co jest sercu. On tam może zajrzeć bez naszego wylewania. A jednak mówi wylewajcie przede mną wasze serca. I do tego chcę was zachęcić, bracia, siostry, dzisiaj. Tak jak potraficie. Jeśli potraficie sklecić jedno zdanie, to wylejcie swoje serce w tym jednym zdaniu. Jeśli potraficie sklecić więcej zdań, jeśli potraficie jakiś w tą jakąś swoją poezję, macie taki, taki, taki dar, to możecie to uczynić. Ale to, co, czego wierzę Bóg od nas się oczekuje? Do tego, żebyśmy otworzyli szeroko przed Nim nasze serca. I wylali je przed nim. Jeśli tam jest smutek, to nie udawaj, że jest wesoły, i nie mów jakichś słów, które nie, są, nie mają pokrycia w twoim sercu. Jeśli masz smutek, to wylej to serce przed wozu, powiedz mu o swoim smutku, powiedz mu o swoim bólu, powiedz mu o swoim cierpieniu. Jeśli masz radość w sercu, to podziękuj mu, to wylej to serca przed nim. Po to się tu zgromadziliśmy. Żeby przyjść naszego Boga Z Nim się spotkać Z Nim mieć społeczność Jego uczcić, Jego uwielbić Te pieśni oczywiście są tworzone przez takich ludzi Którzy mają właśnie taki dar I przez nie możemy się przyłączyć I w jakiś taki piękniejszy sposób Śpiewać Bogu na chwałę I wyrazić też coś, co mam nadzieję Też jest i w naszych sercach Co jest zawarte w treści tych pieśni Ale kiedy jest ten czas modlitwy Bracia, siostry Nie milczmy Bogiem. Wylewajmy przed Nim nasze serca. Wypowiedzmy, powiedzmy, czy to dziękczynienie, czy uwielbienie, czy prośbę, czy ciężar, cokolwiek to jest. Wylewajmy przed Nim nasze serca. Tak jak potrafimy, dobieżmy słowa i uczcimy naszego Boga. On jest tego godzien. On tego, na to dzisiaj czeka. To jest jeden z ważnych celów, dla których tu dzisiaj jesteśmy. Aby w społeczności, braci, sióstr, uczcić naszego Boga. Wiecie, kiedy ktoś otwiera serce przed Bogiem i my tego słuchamy, jest wtedy szczególne też doświadczenie nasze. To nie jest tylko to, że Ty, drogi braci i siostro, kiedy otworzysz swoje serce, to Ty się dotykasz Boga. Ale kiedy mamy okazję uczestniczyć w takich modlitwach, kiedy przysłuchujemy się komuś, kto otwiera serce przed Bogiem. Jakimś dla nas jest to błogosławieństwem. Jakąś dla nas jest to zachętą. I to jest bardzo ważne, abyśmy też to rozumieli. Że kiedy jesteśmy tutaj razem, to nie jest tak, że każdy z nas stoi sam przed Bogiem. Chociaż w pewnym sensie tak jest. Ale jesteśmy też tutaj razem i zebraliśmy się po to razem, aby jedni drugi budować, aby jedni drugim coś dać. I może nie staniesz za tą kazalnicą, nie powiesz kazania, ale to nie znaczy, że nic nie możesz wnieść i nie możesz nic dać i jesteś po prostu tylko biernym odbiorcą tego, co tu się dzieje. Sam fakt, że tu jesteśmy już coś wnosi, cieszę się na Wasz widok i pobudza to moje serce i zachęca mnie kiedy widzę Wasze uśmiechy i potem razem śpiewamy i tak dalej, i tak dalej to, to już, jest, już jest zachętą ale możemy starać się dać jeszcze więcej jeszcze więcej dlatego też wierzę, że ten czas modlitwy jest takim czasem szczególnego dawania kiedy my otwieramy nasze serca przed Bogiem i wylewamy w nich to co jest co nas trapi, a też czasami błogosławimy innych w tej modlitwie myślimy o tym bracie, o tamtej siostrze i też wstawiamy się jedni co drugi dlatego gorąco was zachęcam, aby być aktywnymi w tym czasie, który teraz będziemy mieli żeby nie być biernymi nie czekać na kolejną pieśń bez jakiegoś takiego nastawienia, żeby też coś wnieść żeby z jednej strony uczcić Boga i Jego uwielbić, bo to jest najważniejsze to jest pierwsze ale też właśnie uczestniczyć w tym zgromadzeniu świętych i błogosławić jedni drugich przez naszą aktywność Powstajmy proszę do modlitwy. <śledź> <śledź> Kochane nasze Ojcze, dobry Panie, skawy Zbawco tak jak potrafimy i my dzisiaj chcemy przyjść do Ciebie i otworzyć przed Tobą nasze serca i choć niewielu z nas ma taką poetycką duszę jak Dawid tak jak potrafimy chcemy Cię sławić ze wszystkich sił pragniemy modlić się do Ciebie wyrażając to co jest w naszych sercach, chcemy tam zaglądać z Twoją pomocą i wyjąć to co dobre z uwielbieniem, z dziękczynieniem, z chwałą. Dziękujemy za ten piękny dzień, który nam dałeś. Za tę możliwość, by tutaj się zgromadzić, Panie, i zachęceni obecnością jedni, drugich, przyjść do Ciebie. Panie, mamy wiele różnych potrzeb, mamy wiele różnych spraw, które nas jakoś trapią. Chcemy je przynieść do Ciebie z ufnością, że masz o nas staranie, że miłujesz nas i masz dobre rzeczy dla swoich dzieci. Chcemy te wszystkie troski złożyć na Ciebie, wiedząc, że masz o nas staranie. Ufając, że wszystko dobrze uczynisz, że przeprowadzisz nas przez te doświadczenia, przeprowadzisz nas przez te wyzwania, próby u Twojej własnym Pane. Mamy też, Panie, tak wiele, za co możemy dziękować i sławić Ciebie i wywyższać Twoje imię i pomóż nam dostrzegać te błogosławieństwa to zdrowie, które mamy rodzinę, którą mamy pracę codzienny, powszechny chleb Panie, obfitość tych doczesnych błogosławieństw, a na wszystko zbawienie naszych dusz Twoje codzienne posilenie, świeżą, nową łaskę zachętę jaką od Ciebie otrzymujemy pokój, radość nadzieję Pomóż nam, Panie, uczcić Ciebie. Wesprzyj nas Swym Duchem. Abyśmy mogli włożyć zarówno nasze serca w te pieśni, które śpiewamy. I też wyrazić to, co jest w naszych sercach, w naszych modlitwach. Poprowadź nas. I błogosław ten czas. Działaj pośród nas. Ku chwale Twojego świętego imienia.